Zegarki Gęborskiego Człowiek do specjalnych poruczeń Tak Czesława Gęborskiego określił jego kolega z firmy, Antoni Pająk. Miał opinię człowieka bezwzględnego i okrutnego. Podobno za pieniądze wykonywał wyroki śmierci na osobach skazanych przez sądy, twierdził Pająk przesłuchiwany przez prokuratora. Przypuszczam, że wszystko zorganizował i przygotował Gęborski, który znał ten teren jeszcze z czasów, kiedy był komendantem obozu w Łambinowicach. Było to specjalnie wyszukane miejsce nadające się do takich celów, zeznał Zieliński. Pająk był z kolei przekonany, że Gęborski nie planował akcji ludobójstwa, ale wziął w niej czynny udział. To Jan Zieliński lub Czesław Gęborski mieli zastrzelić ojca Anny Szwedy pseudonim Annuszka. Zrobili to na polecenie Weintrauba, który z nich to zrobił, tego nie wiem. Ale wiem, że obaj byli do tego zdolni, stwierdził Antoni Pająk w trakcie prokuratorskiego przesłuchania. Teczka personalna Gęborskiego wskazuje na to, że brał on czynny udział w zwalczaniu zbrojnego podziemia. Czytamy w niej. W walkach odznaczył się męstwem, odwagą i poświęceniem, dążąc w dalszym ciągu do całkowitego zniszczenia nielegalnego podziemia i jego przebudówek, a także... Nie szczędził sił, wyrzekając się często życia osobistego, niejednokrotnie snu i wypoczynku. Gęborskiego udało się przesłuchać w ramach śledztwa prowadzonego przez IPN. Nic jednak nie wniósł do sprawy, ponieważ zaprzeczył, by brał udział w likwidacji partyzantów z Beskidzia. Prokurator Piotr Nalepa przesłuchał również Joannę Boczkowską, córkę Czesława Gęborskiego. Kobieta, urodzona w 1944 roku. O tym, że jest córką emerytowanego funkcjonariusza UB, dowiedziała się od matki Ireny Jarosińskiej dopiero po śmierci Piotra Jarosińskiego, mężczyzny, który faktycznie ją wychowywał. Boczkowska utrzymywała sporadyczne kontakty z Gęborskim, spotykali się kilka razy w roku, ale nie rozmawiali nigdy o jego pracy. Gęborski był kolekcjonerem zegarków, zapalniczek i obrazków. Miał około dwóch tysięcy zegarków, ale zdaniem Boczkowskiej nie przedstawiały one żadnej większej wartości. Określiła je jako podróby kupowane na targach i jarmarkach. Po śmierci Gęborskiego została jego spadkobierczynią i odziedziczyła zegarki. Większość z nich wyrzuciła na śmietnik, kilkanaście sztuk rozdała znajomym, Dwadzieścia sześć zostawiła dla siebie. Nie pamięta jednak, by wśród tych zegarków był egzemplarz o średnicy 4 cm z białym cyferblatem i kompasem. Taki jak w 1946 roku miał na swoje ręce Jan Przewoźnik, pseudonim Ryś, w chwili gdy pod Grotkowem strzelił do niego Gęborski. Boczkowska zaznacza, że na pewno zwróciłaby uwagę na taki okaz. Prokurator Nalepa w roku 2007 przeprowadził oględziny zegarków, jednak wśród tych, które pozostały, nie było takiego, który przypominałby zegarek Rysia. Czesław Gęborski urodził się w 1925 roku w Dąbrowie Górniczej, Przyjęto go do pracy w Milicji Obywatelskiej jako dwudziestolatka. Najpierw pracował w komisariacie w Świętochłowicach, później przeniesiono go do Komendy Powiatowej w Niemodlinie, gdzie został komendantem jednostki. W lipcu 1945 roku brał udział w budowie obozu pracy w Łambinowicach. Później został jego komendantem. Trzeba dodać, że obóz ten posiadał wyjątkowo złą opinię. W październiku 1945 roku zwolniono go z Milicji Obywatelskiej, Dokumenty nie podają, co było tego powodem. Już po czterech miesiącach przyjęto go do pracy w UB jako referenta w Wydziale siódmym Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Katowice. Później był jeszcze zastępcą szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Katowice i wykładowcą katowickiej szkoły UB. Od 1951 roku kierował katedrą operacyjną w Szkole Międzywojewódzkiej przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego Katowice. Na emeryturę przeszedł w połowie lat osiemdziesiątych. Ale nie była to spokojna emerytura. W lipcu 2000 roku opolska prokuratura oskarżyła go o to, że zainicjował i zorganizował podpalenie baraków w obozie w Łambinowicach i nakazał zabijać więźniów. Sam też do nich strzelał. Według prokuratury zrobił to z zemsty, a także po to, by ukryć dokonywane przez strażników rabunki. Gęborski miał działać ze szczególnym okrucieństwem. Kolbami i siekierami zapędzał więźniów do gaszenia pożaru. Sam Gęborski zapewniał, że krytycznego dnia nie było go w obozie, ponieważ znajdował się na posiedzeniu z władzami powiatowego u w Modlinie. Było to trzecie postępowanie, jakie przeprowadzono w sprawie wydarzeń, co do których dochodziło w Łambinowickim obozie za komendantury Gęborskiego. Pierwsze dochodzenie wszczęto zaraz po tragicznym pożarze. Gęborski siedział nawet przez dwa miesiące w areszcie. Jednocześnie w tym samym czasie był również przewodnikiem Polsko-Radzieckiej Komisji do Badań Niemieckich Zbrodni Wojennych, która pracowała na terenie łambinowickiego obozu, gdzie Niemcy wymordowali w czasie wojny 40 tysięcy radzieckich jeńców i gdzie trafiło także 5 tysięcy powstańców po upadku walczącej Warszawy. W marcu 1947 roku sprawę umorzono, nie dopatrując się winy komendanta obozu, a akta tamtejszego dochodzenia zaginęły. W roku 1956 Antoni Końca, były burmistrz niemodlina, Zawiadomił Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Opolską o zabójstwach i znęcaniu się nad mieszkańcami Kuźnicy Ligockiej, czym dał początek drugiemu śledztwu. Gęborskiego aresztowano i postawiono przed sądem. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami z obawy o to, że może wywołać niepokój publiczny. Oskarżony oświadczył, iż zarzuty są szowinistyczną prowokacją popaździernikową. Trzy lata później sąd uniewinnił komendanta i drugiego oskarżonego, strażnika Ignaca Szypułę od zarzutów kilkunastu zabójstw, w tym śmiertelnego pobicia dziewięciu mężczyzn. Sąd stwierdził, że świadkowie, zeznając, byli pod wpływem książki doktora Hansa Essera, która opisywała życie w obozie, nie we wszystkim, zgodnie z tym, co działo się tam naprawdę. Wyrok od początku budził wątpliwości. Potwierdzono wprawdzie, że w obozie ginęli ludzie, ale z powodu sprzeczności w zeznaniach i braku dostatecznych dowodów nie sposób było przypisać winę oskarżonym. Gęborski przesiedział w areszcie 22 miesiące. Po uniewinnieniu domagał się 200 tysięcy złotych za niesłuszne aresztowanie. Sąd cywilny jednak roszczenia odrzucił, uznając, że były podstawy do aresztowania podejrzanego. W 1990 roku Komisja Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Opolu jeszcze raz zajęła się łambinowickim obozem. Pomocne okazały się materiały nadesłane z prokuratury w Niemczech, Prokuratura w 1998 roku wznowiła umorzone już raz śledztwo przeciwko komendantowi, uznając, że podpalenie baraku było zbrodnią przeciw ludzkości. Śledztwo można było prowadzić jedynie w sprawie pożaru, bo nie było nobięte oskarżeniem z lat 50. W przypadku pozostałych zbrodni, w świetle prawa, Gęborski był niewinny, gdyż nie można mu było drugi raz stawiać tych samych zarzutów, skoro został już prawomocnie uniewinniony. W lipcu 1999 roku prokuratura okręgowa w Opolu wysłała do sądu akt oskarżenia, w którym zarzuciła Czesławowi Gęborskiemu ludobójstwo. Proces rozpoczął się w styczniu 2001 roku przed sądem okręgowym w Opolu. Wywołał duże zainteresowanie mediów. W kilkudziesięciominutowej mowie prokurator Jerzy Kula opowiedział o ogromie zbrodni dokonanych przez strażników na osadzonych w obozie Niemcach i Ślązakach. W lipcu 1945 roku, już po przejściu frontu, w Łambinowicach utworzono obóz. Kierowano do niego członków ugrupowań hitlerowskich. Zadruty druty kolczaste trafili również mieszkańcy kilkunastu wiosek powiatu niemodlińskiego. Pierwszym komendantem obozu został dwudziestoletni wówczas Czesław Gęborski. Spośród wszystkich komendantów to on zyskał sobie najgorszą sławę. Gęborski? Siwy pan w marynarce, poruszający się z trudem i podpierający laską, przed pierwszą rozprawą nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Już przed sądem wyjaśnienia składał przez trzy godziny. Absolutnie się nie przyznaję, to, co pan prokurator przedstawił, nie polega na prawdzie, o czym wie najlepiej. Nie obwiniam go o celowe działania, ale o to, że poddał się sugestii określonej grupy Niemców, dyszących nienawiścią do Polaków, Chodzi mi o grupy rewizjonistyczne, odwetowej i część piątej kolumny, zamieszkującej te tereny. Stwierdził również, że zarzuca mu się, iż większość czynów popełnił pod wpływem alkoholu. Na grup swych rodziców przysięgam, że żadnej gorzelni u nas nie było, a ja sam smak alkoholu poznałem dopiero w 1957 roku. Odpierał zarzuty. Prowadzenie procesu utrudniał nie tylko wiek świadków, ale także stan zdrowia oskarżonego który miał już wówczas ponad 80 lat i uskarżał się na liczne dolegliwości. Z uczestnictwa w procesie Gęborski nie chciał rezygnować. Na każdą rozprawę przyjeżdżał z Katowic, gdzie mieszkał. Adwokat odbierał go z dworca i przywoził autem pod sąd. Zespół biegłych lekarzy orzekł, że Gęborski może brać udział w procesie, jednak rozprawy nie mogą trwać dłużej niż dwie, trzy godziny. Wyznaczono je raz na miesiąc, na każdej zeznawało czterech, pięciu świadków. Prowadzenie procesu utrudniały też przypadki losowe. Do lutego 2002 roku sąd miał już przesłuchanych około 50 świadków, a więc prawie jedną trzecią ogółu, gdy zachorował sędzia Ryszard Drzewiecki. Poszedł na kilkumiesięczne zwolnienie. Gdy mógł już wrócić do pracy, wypadkowi uległ jeden z ławników. Wyznaczono więc nowego ławnika, ale w trakcie trwania procesu nie można zmieniać składu orzekającego. Dlatego w kwietniu 2003 roku proces musiał się rozpocząć po raz drugi. Od nowa. Mój klient jest ciężko chory, ale chce, by sprawa w sądzie się zakończyła, zanim umrze. Mówił wówczas Zbigniew Konowalczuk, obrońca Gęborskiego. Stan zdrowia oskarżonego się pogarszał, proces coraz częściej przerywano i zawieszano. Stawało się jasne, że doprowadzenie procedowania do końca jest raczej niemożliwe, a wyrok będzie mógł już wydać tylko sąd ostateczny. Czesław Gęborski zmarł w czerwcu 2006 roku. Postępowanie trzeba było umorzyć. O Gęborskim rozmawiałem z mecenasem Zbigniewem Konowalczukiem, który bronił go podczas opolskiego procesu. Początkowo podchodził bardzo sceptycznie do rewelacji dotyczących udziału jego klienta w mordowaniu żołnierzy Bartka. Gdy jednak zobaczył zeznania Jana Zielińskiego, stwierdził kiwając głową. Tak, on mógł być uczestnikiem tych zdarzeń. Takie wydarzenia mogły mieć miejsce. Nie mam co do tego wątpliwości. W tamtych czasach ludzie byli do tego zdolni. Konowalczuk nie wierzy jednak w to, by Gęborski był organizatorem tych działań. Był młody i niedoświadczony, gdy został komendantem obozu w Łambinowicach. Inni ubecy mogli wykorzystać przeciwko niemu argument, że toczy się postępowanie dotyczące pożaru baraku, jednak jeśli weźmie udział w likwidacji partyzantów, tamta sprawa zakończy się dla niego pomyślnie. Spekuluje Zbigniew Konowalczuk. Czesław Gęborski opisał swoje życie na pięciuset stronach maszynopisu. Ponumerowane kartki włożył do dwóch granatowych teczek zawiązanych białymi sznureczkami. Historię swojego życia zdeponował u adwokata. Ten trzyma akta w archiwum. By je wykorzystać lub upublicznić, musiałby mieć zgodę rodziny, a ta do dzisiaj jej nie wyraziła. Gęborski chciał przekazać swoje wspomnienia jakiemuś dziennikarzowi, by ten je opracował i wydał w formie książki. Z żadnym z reporterów nie mógł się jednak porozumieć i wszystkim szybko dziękował za współpracę. Mecenas Konowalczuk przejrzał wspomnienia swojego byłego klienta, ale nie znalazł w nich nic na temat wydarzeń z operacji Lawina. Adwokat potwierdza, że Gęborski faktycznie kolekcjonował zegarki, nawet dostałem od niego taki jeden suwenir.